Stereophonics i Celavi 5 minut, a właściwie 4 minuty pozostały do godziny 22. słuchacie alternatywnego kulturatora na antenie Radia Sfera. Wracamy, tak, wracamy właśnie jeszcze do tego YouTube'a, bo, bo to jest, to jest, no nie, to jest w ogóle, ja strasznie nie lubię takich rzeczy, jak dzieją się na YouTubie, bo najczęściej jak coś takiego wydarzy się na YouTubie, to to się zaraz odbija właśnie we wszystkich innych platformach, bo to się odbija na Twitterze, to się na odbija, Facebooku, na, na Tumblrze i wszędzie wszyscy o tym mówią i jest tak zwany shitstorm. No i tak było właśnie w przypadku um, PewDiePie'a, który um, prawda, chciał być super śmieszny. On zawsze jakby um, wrzuca kontrowersyjne treści i on tak balansuje na takiej granicy, co jest um, takiej, masz granice, że to jest jeszcze akceptowalne, ale w pewnym momencie już, zaczyna się przekraczać A tak już nie. on bardzo. chyba tak zrobił ale zdecydowanie też mi się tak wydaje i on to później tłumaczył tym, że tak że to, prawda, żarty, że śmieszki że w ogóle, haha no ale biorąc pod uwagę to że jest to YouTuber który flagowa ma na... postać dokładnie, ma najwięcej subskrypcji na całej platformie ma podpisaną umowę z Disney'em miał. miał, tak jest do tego ma jeszcze swoją serię na YouTube Red gdzie nagrywał drugi sezon i przy nagrywaniu drugiego sezonu pomagali mu inni YouTuberzy. No i w tym momencie YouTube powiedział, nie, sorry PewDiePie, nie wypuścimy tego. Gdzie tak naprawdę cała seria była już nagrana. E, no i mogli się niektórzy wkurzyć, e, mogło to niektórych zaboleć. Między mogli innymi... się wkurzyć YouTuberzy, którzy brali udział w nagrywaniu tej serii. Między innymi wspomniany już wcześniej Jack Sapczykaj, którego wykorzystałam w dżinglu. Tak, Kasia już kręci głową, bo wie, że ja po prostu go uwielbiam. E, no bo on w dużym stopniu e, udzielał się w tych nagraniach, e, no i teraz okazuje się, że tak naprawdę nie zostaną one nigdy wypuszczone, prawdopodobnie. Może jeszcze się to zmieni. Może, może... się przeproszą. Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że bardziej mi chodzi o stronę YouTube'a. Może jeszcze jak to ucichnie, to może YouTube zmieni swoją politykę. No ale w tej chwili jest jak jest. Póki co nie zapowiada się, żeby wyszła druga seria Scary PewDiePie. No i jakiś czas temu Jack nagrał na swoim kanale film, w którym zajął swoje stanowisko w tej sprawie i oczywiście zebrał masę hejtu, bo wszyscy stwierdzili, że o, jak możesz w ogóle wbijać w plecy nóż... czy nóż w plecy. <grywia> nóż w plecy swojemu przyjacielowi, który cię wypromował, bo można powiedzieć, że po części tak było. No, no i tak. Ale dobra, zostawmy YouTube'a za sobą i teraz tak bardzo płynnie, i w ogóle przechodzimy do Aktywnęła. Aktywnał, czyli przegląd tego, co najpopularniejsze w social mediach, czyli popularne hasztagi z danego dnia, czy choćby blogosfera i blogi tematyczne. Z racji tego, że 1 marca obchodzimy Dzień Puszystych, to postanowiłyśmy zrobić dla Was przegląd blogów mody plus size. Ewentualnie, jeżeli, skoro jesteśmy w Polsce i mówimy po polsku... <śmiech> przegląd blo blogów mody plus size. <śmiech> tak jest. Um... Ja wiem, że bardzo często te blogi też budzą różne kontrowersje, że ludzie patrzą na to tak, że to jest promowanie otyłości i to jest promowanie niezdrowego trybu życia. Mm, i jest wielu, wiele, wiele takich negatywnych komentarzy pod tytułem idź na siłownię, schudnij przestań jeść czekoladę, cokolwiek um, no ale są też takie blogi, które jakoś sobie radzą i są um, no nie wiem powiedzmy może taką ciekawostką na Aha. blogu sprawy.pl znalazłyśmy dla was zestawienie takich najpopularniejszych blogów mody plus size no i ja tak szczerze mówiąc przeglądałam te blogi i przyglądałam się kobietom, które publikują swoje zdjęcia, które są w niektórych przypadkach modelkami mm -hmm. mody plus size. No i jak można takie kobiety nazwać grubymi? Przepraszam, ale według mnie to jest po prostu coś nie do pomyślenia, skoro no to zależy, bo też jakby są, wydaje mi się, że są różne definicje plus size i bardzo różni ludzie bardzo różnie postrzegają ten termin, bo dla mnie plus size to jest jakby ta kategoria, gdzie wychodzisz już poza te normalne, standardowe rozmiary w sklepie. Czyli to nie jest 42, tylko to jest od 44 do 56 bodajże. Chyba tak są rozmiary. I to jest właśnie plus size. I bardzo często ludzie nie zdają sobie z tego sprawy i widząc po prostu na Instagramie zdjęcie kobiety, dziewczyny, która nosi rozmiar 40 czy 42, od razu postrzegają to jako plus size. A tak nie jest. Wracając do blogów, tak jak już mówiłam, przygotowałyśmy ich kilka, między innymi Ewokracja, czyli blog Ewy Zakrzewskiej. No i Ewa jest, jest modelką, dzięki czemu możemy ją zobaczyć w pięknych, profesjonalnych sesjach. Jeżeli chodzi o sam blog, to nie tylko moda i urodę. Ewa porusza też wiele ważnych tematów związanych ze zdrowiem i psychologią. No i cóż... Nie tylko, nie tylko zdjęcia, ale również dziewczyna ma coś innego do powiedzenia. Podobają mi się strasznie też nazwy tych blogów. Kolejny z nich, Fajna i Niechuda, czyli blog Kasi Skarbek. Kasia, czyli piękna kobieta, pokazuje jak nosić z klasą w ogóle ubrania, jeżeli mamy krągłości. I to jest super rzecz. Ma też ona dosyć minimalistyczne podejście do tematu mody, bo stroje skomponowane są z takich klasycznych, prostych elementów i tak naprawdę charakter tych stylizacji, charakter stylizacją może tak, nadają dodatki i nadają ciekawe łączenia konkretnych elementów. Więc no, powiedziałabym robi wrażenie. Kolejny blok również nosi ciekawą nazwę. Jest ona w zasadzie bardzo prosta. Nosi tytuł Gruba i Szczęśliwa, czyli blog Agaty Piętek. No i z tego, co mam tutaj napisane, Agata to prawdziwa felietonistka blogosfery plus size. Stylizacje, które zamieszcza od czasu do czasu są jedynie miłym dodatkiem do tekstów, które czyta się ze zapartym tchem. Jeżeli chcecie w ogóle sobie przejrzeć blogi plus size, to polecamy Wam serdecznie, fajnie jest w ogóle na Instagrama wpisać sobie hashtag plus size, bo hashtag curvy to jeszcze nie jest do końca to, ale hashtag plus size jak najbardziej. No i właśnie jak już przy hashtagach jesteśmy... To. Przygotowałyśmy dla Was zestawienie ośmiu najpopularniejszych hashtagów na Instagramie i są to hashtagi, które występują od początku roku, które są najbardziej popularne od początku roku. No i pierwszy z nich to outfits of the day, czyli nasza stylówka na dany dzień. Numer dwa, Instafashion, czyli też tak naprawdę wszystkie stylówki, które wrzucamy na Instagrama. Kolejne to hashtag vintage, czyli wszystko to, co stare, już możliwe, niemodne. Sama się przyznam, że jakby przyczyniłam się do tego, że ten hashtag jest na tym miejscu, na którym jest, bo często wrzucam hashtag vintage. Numer 4 hashtag Fashion Blogger. Numer 5, hashtag Fashionista, a hashtag numer 6 to Street Style. No i ostatnie dwa, numer 7 hashtag Stylish i hashtag numer 8 to men's fashion. Na tym kończymy nasz blog tematyczny o social mediach. No i zostawiamy Was z muzyką churches e-recover.